Nie mów nikomu, to tajemnica. Nic. Taki tytuł. Będzie to odcinek o niczym... Skąd się to wzięło? Dlaczego o niczym? Jak sobie dzisiaj siedzę i myślę, że kurczę, nagrałabym coś, ale nie mam o czym. A Kaha mówi, to nagraj o niczym. No i okej. Okay. Więc nagram o niczym. I teraz tak. Już by nagrać o niczym, najpierw musimy wiedzieć, co to jest nic. No więc, według nonsensopedii, tak, tak, dobrze słyszeliście. Nonsensopedia. Nic. To. Takie coś, które nie jest niczym, bo jest niczym. Nic jest więc po prostu czymś, co jest czymś, a jednocześnie jest niczym, więc można powiedzieć, że tego nie ma. Chociaż wszyscy twierdzą, że jest to coś. Hm. Przykładowe nic. Pół litra na dwóch. Proszę bardzo. Błąd 404. <laughs> 325 25-litrowe wiadra z mięsem z zamrażarki. Teraz, dylemat niczego. Skąd wzięło się nic? No powiedz. Skoro przed Bogiem nie było niczego, to nie mogło być tego niczego, bo przecież jak niczego, to i Boga, a to Bóg stworzył wszystko, czyli też nic. Więc jeśli już to nic było przed Bogiem, to jak wyglądało? Nie mogą być czarne, ani białe, ani żadne, bo Bóg stworzył wygląd, co było przed Bogiem. Mhm. I teraz jak wykryć nic? Wykrycie niczego bez specjalistycznych przyrządów jest niezwykle trudne, dlatego że nic jest niewidoczne, niewyczuwalne, nie ma zapachu oraz nie zajmuje żadnej przestrzeni. Istnieje jednak pewna sytuacja, kiedy możemy być prawie pewni, że nic znajduje się w pobliżu. Czasem, kiedy ktoś siedzi i nie zajmuje się żadną rzeczą, którą uważasz za ważną, po zapytaniu co robisz, osoba ta odpowiada nic. Zdarza się to niezwykle rzadko, ale jest wtedy 99,9% pewności, że ta osoba wytwarza nic oraz, że pewna ilość niczego może już znajdować się w jej otoczeniu. Zwykle ilość wytworzonego niczego jest wprost nieproporcjonalna do czasu siedzenia tej osoby według niepotwierdzonych przez nic informacji przyczyną wytwarzania niczego są kobiety ich uwarunkowane genetycznie zdolności przejawiają się jednak tylko podczas kłótni z mężczyzną który nigdy nie ma racji ilości niczego które ilości niczego które przedostają się wówczas do atmosfery ponad 3000-krotnie przekraczają normalne stężenie jedynym sposobem aby zauważyć eks Ekskrecji niczego jest wymówienie magicznej formuły. Co się stało? Nic. To o co ci chodzi? O nic. Amerykańscy uczeni spekulują, iż obecnie wokół Ziemi może krążyć dużo ton niczego. Alternatywnym sposobem zobaczenia nic jest wydłubanie oczu. Człowiek bez oczu po prostu widzi nic. Tak, to była nonsensopedia. I tak sobie myślałam, no okej, okay, no a jakie mamy nic, nice, nic, ni, ni, nicusie, nicowe rodzaje, rodzaje niczego. Bardziej się skupiłam na nic niż niczym lub niczego. Nawet sobie karteczkę przygotowałam, na której zapisałam wszystko, co mi się kojarzy z nic. Tudzież zaczyna się od nic lub ma w sobie takie nic, które znaczy nic, a nie, że niczego czy niczym, jak już mówiłam. No to lecimy od początku. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Tak jak śpiewała Jantar. No to jest prawda, tak? Yy, wszyscy i tak kiedyś umrzemy. Yy, film jakiś się zawsze kiedyś skończy. No praktycznie wszystko ma jakiś koniec. Świat też kiedyś przestanie istnieć. Chociaż ponoć Bóg może wiecznie trwać. czy też wiecznie trwa. No ale jeśli chodzi o, o nas, o ludzi... O istoty organiczne, że tak powiem, no to faktycznie nic nie może przecież wiecznie trwać. Przepraszam bardzo, ale popijam sobie harbatę miętową. E, gdyż ostatnie coś mnie szusi w gatle. E, tak, jeśli chodzi o to, nic nie może przecież wiecznie trwać, no to często tego doświadczam. Poniekąd się już do tego przyzwyczajam, aczkolwiek są takie sytuacje, kiedy to, to mnie zaskakuje, to nic. Na przykład, dużym zaskoczeniem, jeśli chodzi o to, nic, na przykład są, nie wiem, śmierć bliskich nam osób, o czym się przekonałem już kilkakrotnie. I, i, I to zawsze jest i tak zaskoczeniem, mimo iż zdajemy sobie sprawę z tego, że nic nie może przecież wiecznie trwać. Następne. Nic ci do tego. Słyszymy to, kiedy ktoś nie chce, abyśmy się wtrącali, abyśmy dali spokój, odpuścili, tak? Chcą nam pokazać, że to jest ich sprawa i, i że jesteśmy niemile na przykład widziani. Nic ci do tego. Czy ja słyszałam to? Parę razy, owszem, w życiu słyszałam i pewnie parę razy w życiu tak powiedziałam, aczkolwiek jest to takie niegrzeczne bardzo moim zdaniem. Nic nie boli tak jak życie. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Myślę, że poniekąd jest to racja, no bo jeśli chodzi o nasz byt na ziemi, że tak powiem. Eee... I kurczę. Faktycznie często ludzie pamiętają to, co złe i to, co złe wywlekają, że tak powiem, zamiast skupiać się na tym, co dobre. Ale wiąże się to z tym, że pamiętamy, jesteśmy jakby nastawieni na to, aby pamiętać, to złe chwile, to złe doświadczenia, aby nie popełniać błędów, w ten sposób się uczymy. Mhm. Czyli na przykład jak naszych przodków tam węże gryzły, tam kąsiły, czy jak to tam się mówi, no to do tej pory mamy niejako strach przed wężami, bo oni tak, yy, gdzieś tam w genach nam się zakodowało, że ten kształt to jest niebezpieczeństwo albo boimy się ciemności, ponieważ w ciemnościach czaiło się jakieś tam właśnie niebezpieczeństwa i bezpieczniej było przy ogniu, no więc tak. Więc nic nie boli, tak jak życie w takich rozważaniach czysto bytowych, no to okej, okay, ale ponoć piekło, tak, jest dużo gorsze, więc może bardziej boleć. Nic dla mnie nie znaczysz. Zwyczaj się to mówi na koniec związku, tak, jak się związek rozpada to nic już dla mnie nie znaczysz. Albo chłopak lub dziewczyna bardzo silnie chce być z kimś, a ten ktoś uważa, że to nie jest w jego typie i w jakiś sposób chce powiedzieć. Mm. Osobiście czy usłyszałam, nic dla mnie nie znaczysz? Chyba nie. Sama czy wypowiadam Jak byłam dużo, dużo młodsza, tak, zdarzało się. Też nie jest to fajne, jest to takie niedojrzałe, Nie nic mi się nie chce. To często u mnie tak, że najchętniej to człowiek by nic nie robił, tak? <śmiech> Czyli po prostu nie mamy ochoty na, na rzeczy odpowiedzialne, na robienie czegoś wymagającego jakiegoś wysiłku umysłowego. Aczkolwiek gdy ja mówię, że nic mi się nie chce, to właśnie mam na myśli pracę głównie. Bo posiedzieć przy komputerze, poczytać książkę, czy z kimś pogadać, to, to, to się nie łapie do tej kategorii. Nic straconego. No, to słyszymy, jeżeli właśnie coś nam się nie udało, a ktoś uważa, że wcale nie musimy nad tym rozpaczać, bo to bo może tak będzie lepiej. Też czasami, na przykład, kiedy dziewczyna się. mówi o dziewczynie, dlatego że sama jestem kobietą. Dziewczyna się rozstaje z chłopakiem, tak, bo on na przykład, nie wiem, ją zdradził, czy coś, co no się mówi, że nic straconego, tak. Też Ten koleś nie zasługiwał na ciebie i bardzo dobrze, że ten, że już z nim nie jesteś. Nic na tym nie stracisz. No to jak ktoś chce nas do czegoś namówić, tak? No spróbuj ci nic na tym nie stracisz. Jednak często bywa tak, że jednak coś można stracić, choćby godność osobistą, choćby czas. No bo przecież czas też tracimy, jeżeli robimy coś, prawda? Nic na to nie poradzę, tak? W takich sytuacjach, kiedy no faktycznie już nie mamy pomysłu na to, co, co zrobić z tym, albo kiedy ktoś ma do nas pretensje, a my nie mamy wpływu na to, co się dzieje nic dobrego z tego nie będzie, tak? Czyli na przykład związek. Widzimy, że dwie osoby całkowicie do siebie nie pasują i, i, i, i, i zakładamy, że nic z tego nie będzie i... i nic dobrego, tak? Albo jeżeli wiemy, że, że znaliśmy tego chłopaka na przykład i wiemy, że on jest hamem, burakiem i w ogóle, jest fajna dziewczyna, no to wiemy, że dla niej nic dobrego z tego nie będzie. Też czasami mówimy że nic dobrego z niej lub z niego nie będzie, kiedy na przykład patrzymy na dzieci, które zachowują się w niewłaściwy sposób. Dobra. Nic się nie bój. <śmiech> z, z, z tym kojarzy mi się jedna taka sytuacja, która w zeszłym roku miała miejsce kiedy jedna dziewczyna mi opowiadała o tym, jak właśnie chłopak im namawia do pierwszego razu i mówi nic się nie bój, tak? Będę miał gumkę w ogóle. <laughs> też, też to ma na celu przekonanie nas do czegoś, tak? Albo zapewnienie, że wszystko będzie w porządku, że będzie ok. To akurat po prostu tak mi się skojarzyło, bo to była taka sytuacja właśnie, że ten chłopak tak, do, jak się okazało, to próbował wiele dziewczyn namówić i może dlatego tak mi to w głowie tkwiło. Nic prostszego. Tak? Czyli jeżeli prosimy kogoś o pomoc, nam się coś wydaje trudne, a dla niego to jest nic prostszego niż to i tak od ręki nam to robi. Albo dla nas czasami coś się bardzo proste wydaje. Nie mam ci nic do powiedzenia, czyli kiedy już nie chcemy z kimś rozmawiać. W sensie tak, daj mi już spokój, nie chcę z tobą naprawdę już rozmawiać, idź już. Podczas kłótni często słyszane. Ale też czasami jest, no cóż, nie mam ci nic do powiedzenia, kiedy ktoś o, nas, ktoś o coś nas pyta, że tak, nie wiemy nic na ten temat. Nic nie robienie, tak. To jest przyjemne, e, takie, taki błogostan. Nikt nic nie wie, tak, że coś, na przykład coś się stało i raptem nikt nic nie wie na ten temat. Wszyscy nabrali wody w usta. E, taka sytuacja częsta, zwłaszcza teraz w obecnej sytuacji w Polsce, zupa nic, czyli zupa z niczego czyli bierzemy praktycznie nic z lodówki, w której nic nie ma i robimy z tego zupę jakby nigdy nic czyli yy, nie wiem, dzieci o, dzieciak na przykład zrobi coś złego i nie chce się do tego przyznać więc się bawi jakby nic się nie stało i udaje niewiniątko no, na przykład taki, na przykład taki przykład, mogę tak powiedzieć prawdaż, nic śmiesznego kiedy, no nie wiem, wrżniemy orła na lodzie, wszyscy się śmieją, a my mówimy, że to wcale nie jest nic śmiesznego, bo nas bolą pośladki, tak? Nic osobistego. Czyli nie bierz tego do siebie, to nie jest jakaś taka uraza, na przykład, nie wiem, kolega nam coś mówi przykrego, ale mówi, nie bierz tego osobiście, to, jest nic, to nie jest nic osobistego, na przykład to jest tylko na podłożu pracy naszej, czy tam czegoś, nie? Albo na przykład nie chcę powiedzieć o sobie czegoś osobistego, czyli nie powiem nic osobistego. jakiś jakichś wywiadach, czy tam coś w tym stylu. Niby nic, niby nic, a jednak, nie? Czyli na, y, często takie, nie wiem, y, kiedy... Będę się odwołać chyba do, do związków najwięcej jakoś tak no, sobie na na topacie mam ten temat. Mm, czyli mm, niby nic, tylko spojrzał, a już to coś znaczy, niby nic, bo się uśmiechnął, ale jednak robi, nie? Niby nic, bo tylko napisał fajnego SMS-a, ale jednak. E, nic dwa razy się nie zdarza, jak to Szymborska pisała. E, no i faktycznie coś, coś w tym jest, prawda? No bo każda sytuacja jest wyjątkowa. Każda ma jakieś specyficzne swoje dane zmienne i w ogóle, które no bardzo, bardzo, bardzo nikłym prawdopodobnie się by się znowu powtórzyły. Bo nawet jeżeli ta sama sytuacja, podkreślam tak, ta sama, przydarzy nam się dwa dni później, to już nie jest to samo. Bo to już jest dwa dni później, że jesteśmy od dwa dni starsi, prawda? Między nami nic nie było, jak to Asnyk pisał. Bardzo fajny wiersz swoją drogą. Tak. Zwłaszcza, kiedy chcemy o kimś zapomnieć. Nic nie powiem. Tak. Nabieranie wody w usta. Będę cicho, nic nie powiem. Bo byście mnie przesłuchiwali, podłączali do prądu, to ja nic nie powiem. Nie zrobić nic złego. To jeżeli ktoś mówi, nie zrobić nic złego, to mimowolnie, ja, jeżeli słyszę coś takiego, niekoniecznie nawet skierowanego do mnie, to. Mm, Zapala mi się lampka, jakiś taki czerwony alarm mi się włącza. No bo dlaczego mówisz, że nie mi nic złego? Czyli zakłada, że co, że, że, że, że ja się spodziewam, że zrobię coś złego, czy że tak naprawdę chcę mi zrobić coś złego. Yy, ale często też tak mówimy np. do zwierzątek, tak? Jakiś, nie wiem, dajmy na to kotek mały się uwięził gdzieś i chcemy mu pomóc, a on zaczyna zrapać pazurkami i gryźć, bo się boi, i wtedy do niego mówimy: Nie, Bu się nie, nie zrobić nic złego. No. To nic. Tak? Ym, czasami mówimy to szczerze, tak? To nic, nie? Ktoś tam nas na, zdeptał, czy coś tam, ale czasami są takie sytuacje, że nie wiem, ym, jest u nas jakiś ktoś znajomy i stłucze nasz ulubiony kubek, no i nie, żeby nie zrobił przybyło się, to nic, tam nic się nie stało, tak? To nic. No ale gdzieś tam jednak boli, nie? Yy, nic nie widać. Możemy to powiedzieć na przykład na, o pogodzie, jest taka mgła, że nic nie widać, tak? Albo nic nie widać, że jesteś w ciąży, albo coś w tym stylu, nic nie widać, że schudłaś. Nic nie umiem. Często słyszane od uczniów, tak? <grytanie> o kurczę, dzisiaj ta klasówka, a ja nic nie umiem, bo zamiast się uczyć, to grałem w Metina, albo w Tibie, albo w Counter Strike'a, albo w WoWa nic się nie stało, to jest do tego to nic też, tak, czyli e, nic się nie stało, nie przejmuj się, możemy tak powiedzieć e, zazwyczaj mi się właśnie z takim sytuacjami kiedy ktoś nam nie jakąś przykrość zrobił, albo coś e, się stało e, i dlatego mówimy, że nic się nie stało aby go pocieszyć w jakiś sposób e, co jeszcze może być do tego nic się nie stało e. Może, no, na przykład, się ktoś spóźnił, tak, 5 minut. Przepraszam, a mnie nic się nie stało, spoko. Nic się nie zmienia, tak? Czyli, że cały czas jest tak samo, że na przykład, nie wiem, ktoś hmm, stracił pracę, tej pracy szuka i szuka i szuka, nic się nie zmienia. E, nic jej lub tam jemu nie mów, tak? Czyli, hmm, na przykład, jakąś tajemnicę komuś mówimy, albo dziewczyna zwierza się swojemu kumplowi z tego, że np. nie chłopak ją uderzył, czy coś i ją mówi, a ja zaraz mu tam coś powiem, nie, a ona wtedy, nie, nic, nic, nic, mu nie mów, albo coś takiego, albo koleżanki, tak? Jedna drugiej się zwierza, że tam jakaś na no, niej ploty rozsiewała nowi, ja zaraz jej powiem, nie, nic jej nie mów. Czyli niejako chcemy, hmm, chcemy się wyżalić, ale nie chcemy, żeby podejmowane były jakieś kroki. Ha! Nic nie szkodzi. Tego już jeszcze nie było? Hmm. No to też jak ktoś tak zrobi coś i chcemy mu, nie chcemy go jeszcze bardziej dołować. Nic nie wiadomo. Czyli na przykład, nie wiem, zaginął ich piesek i dzwonimy tej osobie, się pytamy tego pieska, no nadal nic nie wiadomo, tak? Albo ktoś trafił do szpitala i my się martwimy i, i lekarz mówi, albo tam pielęgniarka, nic jeszcze nie wiadomo, nic nie wiadomo. Nic do ukrycia, czyli mówi, jesteśmy otwarci, szczerzy, nie ukrywamy niczego, yy... Albo mówimy, nie mam nic do ukrycia, tak? Na przykład w związku. Nic przed tobą nie ukryłam, nie nic do ukrycia. Możesz śmiało pytać, co chcesz. Eee, I co jeszcze może być? Może być e, nic dodać, nic ująć. Czyli jak kończymy, tak? Jakiś temat poruszymy i bardzo tam się nad nim rozwodzimy i na koniec nic dodać, nic ująć, tak? Wszystko zostało już powiedziane. No, ja też już wszystko powiedziałam, co chciałam. Odcinek taki, no mówię o niczym. Jakoś, nie wiem, po prostu miałam ochotę nagrać i, i, i sobie nagrałam, o, tak. No, myślę, że takie, takie tematyczne odcinki będą się częściej pojawiać. Tematyczne w sensie, że y, na przykład tytuł będzie mówił, o czym będzie odcinek, albo właśnie będę, mieć jakiś, będę dzielić się jakimiś swoimi przemyśleniami na jakiś konkretny temat. Y, na razie jakoś y, daję sobie spokój z nagrywaniem odcinków bardzo osobistych. Y, bardzo poważnych, że tak powiem dwa starczą. Czyli <grych> tak dużo jak na mnie, prawda? No. Um, także do usłyszenia i, i pozdrawiam rzuczki, noski i, i całą resztę frajny.